Mimo tego, że to piwo ile jest z pół roku na rynku, ale no niszczy system kompletnie. Jak pierwszy raz próbowałem Rowling to wtedy nie chciałem być innego piwa. Dosłownie. Piwne przeżycia można podzielić na te sprzed i po Rowling Jacku. Miałem Zgadza podobnie. Się. Ale jeżeli chodzi o Amber Boya, to uważam, że jest to bardzo dobre piwo. I na przykład...